Tutaj Na chwilę może się zatrzymajmy przy tym świadectwie, chociażby właśnie w przypadku Twojej żony, jak, jakiś taki, taki akt przyjęcia Jezusa, oddania życia Jezusowi. Czy to, co później powiedziałeś, ta kwestia, życie wieczne to jest poznawanie Boga. I tak rzeczywiście Jezus powiedział, tak się modlił. Natomiast myślę, że tutaj ważne jest, byśmy podkreślali i też w naszych świadectwach, żeby to wyraźnie zabrzmiało, jeśli tego doświadczyliśmy, jeśli to przeżyliśmy, że Pismo Święte mówi o pewnym dramatycznej zmianie, która musi nastąpić w życiu człowieka. Pan Jezus rozmawiając z Nikodemem, z Żydem, który znał Pismo Święte, który starał się pobożnie żyć który no, szukał Boga i chciał się podobać Bogu i, i starał się właśnie pomagać, przypuszczam, zakładam, tego nie wiem, bo tam za mało o nim wiemy, ale patrząc na tą pobożność żydowską i patrząc na gorliwość religijnych ludzi tamtych czasów, o których czytamy, no to widzimy te właśnie elementy, tego, co człowiek może zrobić, chcąc podobać się Bogu, tego, co człowiek może próbować robić w takiej myśli właśnie, no stanę przed sądem Bożym, będę rozliczony z tego, jak żyłem, co zrobiłem, czego nie zrobiłem, no i mam nadzieję, że to jak się starałem, jak, jak, jak robiłem właśnie różne dobre rzeczy, a nie robiłem złych rzeczy, no to Pan Bóg mnie przyjmie. Natomiast widzimy, że Pan Jezus przychodzi i mówi o jakiejś dramatycznej zmianie. Nawet Jan, kiedy zapowiada przyjście Chrystusa, to mówi o tym, który przychodzi, aby u samego korzenia dokonać zmiany. Przychodzi, żeby dokonać jakiejś radykalnej zmiany w naturze człowieka i o tym też mówili prorocy w Starym Testamencie, zapowiadając nowe przymierze, gdzie Bóg wypisze prawo na sercach, gdzie Bóg właśnie zabierze te kamienne serca i włoży w to miejsce mięsiste serca. I myślę, że dzisiaj dostrzegamy takie dwa nurty, czy nawet więcej pewnie jest ich, ale myślę o takich dwóch nurtach, czegoś, co wygląda bardzo podobnie do tego nawrócenia, do tego odrodzenia, ale to nie jest nawrócenie, to nie jest odrodzenie. Z jednej strony widzimy ten nurt właśnie charyzmatyczny, jakichś doświadczeń przeżyć głęboko emocjonalnych, jakichś przeżyć, które ludzie rzeczywiście przeżywają w jakiejś atmosferze takiego powiedzmy duchowego haju, że się nakręca pewną atmosferę i prowadzi ludzi do jakiegoś silnego emocjonalnego przeżycia. Ludzie czasami płaczą, czasami mają jakieś no, takie nietypowe jakieś przeżycia, trzęsą się, tracą przytomność, wywracają się na, na, na podłogę, mają jakieś różne przeżycia. Natomiast jakby w tym wszystkim widać później nie ma Przemiany, nie ma, nie ma nowego życia. Natomiast jest poszukiwanie kolejnych przeżyć bardzo często, doświadczeń. I jakby to chrześcijaństwo sprowadza się do przeżywania przez chwilę w kościele, w trakcie koncertów, w trakcie nabożeństw, w trakcie spotkań, jakkolwiek by się to nie nazywało, jest ten aspekt przeżywania. I jakby szuka się tych, którzy te, te, te przeżycia są w stanie dostarczyć. I wydaje się, że nie brakuje takich ludzi, którzy mają taką zdolność, żeby ludzi doprowadzić do takich przeżyć. Mają taką umiejętność, mówimy charyzmę nawet, że, że oni potrafią innych wprowadzić w takie przeżycia, w takie doświadczenia. I to jest jeden nurt, który dostrzegam w Kościele, i moim zdaniem to jest nadal mijanie się z celem, to nie jest to, o co chodzi. I jest drugi nurt intelektualizmu kościelnego, czyli właśnie czytania Biblii, studiowania Biblii, rozważania Biblii, poznawania Biblii i jakby ta właśnie wiedza o Bogu, ta wiedza o, o Biblii jest traktowana jako Poznawanie Boga. To jest traktowane jako zmiana życia, no bo nawet to słowo greckie opamiętanie to metanoia, która w pierwszym swoim znaczeniu oznacza zmianę myślenia. Więc niektórzy sprowadzają nawrócenie i sprowadzają nowe narodzenie i sprowadzają poznanie Boga do zmiany poglądów tak naprawdę do zmiany myślenia w sensie kiedyś wierzyłem w to, czyli wierzyłem w Marię, wierzyłem w chczyściec, wierzyłem w papieża, wierzyłem w księdza, wierzyłem w mszę dalej. W większości z nas, tak? Wiadomo, że niektórzy mieli inne wierzenia, tak jak tutaj Krzysztof opowiadał, no po prostu nie miał koncepcji Boga w ogóle, ale później ktoś mu dał Biblię, ktoś coś mu powiedział, nie mówię o Krzysztofie teraz, tylko mówię o jakimś przypadkach ludzi, tak? i którzy coś, coś, coś wnieśli takiego, że człowiek zmienił myślenie, zaczął wierzyć, że Bóg stworzył świat, zaczęli wierzyć, że Jezus jest Synem Boga, że umarł za grzechy, że zmartwychwstał, że przyjdzie, czyli wszystkie te właściwe, dobre rzeczy, w które powinniśmy wierzyć, Powinniśmy tak myśleć. Pytanie tylko, czy samo przyjęcie intelektualne tych informacji i zgodzenie się z nimi, czy to jest równoznaczne z odrodzeniem serca, czy to jest równoznaczne z, z tym nowym narodzeniem, bez którego Pan Jezus powiedział nawet nie ujrzymy Królestwa Bożego. Czyli tutaj myślę, że i jeden kierunek i drugi kierunek jest czymś, co może mieć miejsce w prawdziwym nawróceniu, ale można doświadczyć tych rzeczy i nadal nie być na nowo narodzony. Można przeżyć różne jakieś silne, emocjonalne czy nawet w jakiejś mierze duchowe rzeczy i się na nowo nie narodzić. Albo też zmienić poglądy i w związku z tym zmienić nawet swój styl życia, zmienić pewne postępowanie, zacząć inaczej nie tylko myśleć, ale też żyć. Ale nadal nie ma w nas tego życia Bożego, nie ma tej mocy Bożej, nie ma tego właśnie, co, co sprawia, że stajemy się synami Bożymi. Nie ma tego, co sprawia, że już nie jesteśmy w więzach grzechu, nie jesteśmy w więzach ciemności, tylko jesteśmy w światłości, jesteśmy w Chrystusie. I to jest, myślę, bardzo ważne, żebyśmy upewniali się, że to miało miejsce w życiu każdego z nas. Że nie zadowalamy się tym, że coś przeżyliśmy, nie zadowalamy się tym, że zmieniliśmy poglądy w jakiejś mierze, w jakichś kwestiach, ale szukamy, Chrystusa w nas. Upewniamy się, że to nie my siedzimy na tronie naszego życia, że grzech nad nami nie panuje, że nie żyjemy jak ten świat, chociaż w jakiejś sferze jesteśmy lepsi, poprawieni, przemienieni ale że jednak nadal kierujemy się tym, czym świat się kieruje, boimy się tego, czego świat się boi. Dążymy, dążenia naszych serc nadal są dążeniami, które no malią ludzie tego świata. Chcemy być szczęśliwi, chcemy być zdrowi, chcemy być dobrymi ludźmi, chcemy być szanowani, no i chcemy w końcu trafić do nieba. To większość ludzi tego świata, takich powiedzmy nie bardzo skorumpowanych, tak też myśli. Więc tutaj myślę, że chodzi jednak o jakąś zmianę, bo widzimy właśnie tego religijnego Nikodema, który przychodzi do Jezusa i Jezus nie mówi do niego, żeby się bardziej starał, Jezus nie mówi, że on za mało robi dobrych rzeczy, że musi robić jeszcze więcej dobrych rzeczy, chociaż wiemy, że czasami Pan Jezus tak to przedstawiał, konfrontując ludzi właśnie z doskonałością Boga. Ale tutaj z Nikodemem właśnie, z tym człowiekiem, który chyba był jednym z takich bardzo porządnych i bardzo wierzących i bardzo gorliwych ludzi, Jezus mu wprost mówi, musisz się na nowo narodzić, coś się musi takiego stać w twoim życiu, że to, co teraz, kim, to, to kim teraz jesteś, musi się skończyć, i coś nowego się musi zacząć. Musisz musi się zrodzić na nowo z góry, z, z ducha, który musi cię zmienić całkowicie. I widzimy, że Nikodem tego totalnie nie rozumie. Jak Jezus mu to mówi, to on zaczyna zastanawiać się, no właśnie, jak to wejść do łona matki, czyli on w, w takich jak wiecie, odbiera te słowa Jezusa, że teraz musi mieć jakieś takie no, dziwne przeżycie. Nie, totalnie nie rozumie. Jezus mu to tłumaczy, że to, co się narodziło z ciała jest ciałem, a to, co się narodziło z ducha jest duchem, że jest naturalne narodzenie i jest duchowe narodzenie i konieczne jest to duchowe narodzenie, żeby być w Królestwie Bożym. I to jest coś, na co tutaj na tych naszych spotkaniach kładziemy wielki nacisk, żeby upewniać się, że jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie, że prawdziwie się na nowo narodziliśmy, bo bez tego wcześniej czy później przekonamy się i albo się zniechęcimy, tak jak właśnie wielu ludzi, którzy mają te religijne przeżycia, ale po jakimś czasie widzą, że to i tak nie zmienia ich życia, tak wciąż się zmagają z tymi samymi problemami, wciąż jakby to, to, to wewnętrzne życie jest tak jak było, no martwe, tak jest martwe. Albo właśnie ten intelektualizm prowadzi do momentu, w którym już wszystko wiemy, ale wiele z tego nie działa. Mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, możemy każdego, z każdym dyskutować na każdy temat, ale jak przychodzi do naszego życia, do naszych wyzwań życiowych, to widzimy, że to po prostu nie działa. Więc to jest niezwykle ważne, byśmy upewniali się, że jesteśmy ludźmi zrodzonymi z Boga. I jeśli czegoś takiego nie doświadczyliśmy, takiej dramatycznej przemiany, w której wiemy, że już nie jesteśmy tym, kim byliśmy. To szukajmy tego z całego serca i nie zatrzymajmy się i nie zadowolmy się niczym innym, jak pewnością tego, że jesteśmy zrodzeni z Boga, że Bóg jest naszym Ojcem, że Chrystus jest naszym Panem i że nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. I to jest coś realnego, to jest coś, co owocuje Wszystkim, tak jak Paweł pisze, jeśli ktoś jest nowym stworzeniem, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Wiemy, że to nie oznacza absolutnej doskonałości od początku do końca, ale to oznacza absolutną nowość. Nasz stosunek do wszystkiego się zmienił. Nasz stosunek do Boga się zmienił, nasz stosunek do grzechu się zmienił, nasz stosunek do bliźniego się zmienił, nasz stosunek do nas samych się zmienił, do świata się zmienił, do wszystkiego się zmienił. I wciąż wzrastamy w tej odnowionej rzeczywistości przez Boga. Więc to jest coś, co w tych świadectwach, bracia, gdy mówicie te świadectwa, jeśli to macie, jeśli tego nie macie, to nie, nie mówcie, że macie ale jeśli to macie w swoim życiu, to wyartykułujcie to jak najdokładniej, bo to jest to, o co chodzi. Po to mówimy też te świadectwa, Tutaj to, nie jest, nie chodzi, to nie jest wieczorek zapoznawczy, tylko chcemy się upewnić, że, że, że doświadczyliśmy tego w naszym życiu, chcemy się upewnić, że to mamy, a jeśli nie, to chcemy o tym rozmawiać, to chcemy właśnie... No, w tym czasie, w którym będziemy tutaj ze sobą rozmawiali, będziemy się dzielili tym, co, co, co Bóg czyni w naszym życiu, żebyśmy też mogli o tym rozmawiać. Więc nie chodzi o to, żeby tutaj kogokolwiek w jakąś, świecie modłę naszą wtłoczyć. Chodzi o to, żeby się upewnić, czy faktycznie o to chodzi. Ja wierzę, że o to chodzi. Ja wierzę, że bez tego nie ma życia, bez tego nie ma przyszłości, bez tego nie ma wieczności z Chrystusem. Więc to są sprawy ważkie, sprawy pierwsze, sprawy fundamentalne, które musimy się upewnić, że mają miejsce w naszym życiu. Niektórzy z nas tutaj, którzy jesteśmy, tak jak Roman, czy tutaj Przemek, czy inni, byli w organizacji Świadków Jehowy. W jakimś momencie ich życia ktoś dał im Biblię do ręki, czy też zaprosił ich na studium Biblii, tak się to nazywało przynajmniej, i oni zmienili poglądy i zmienili życie w jakiejś mierze, takiej, jakiej człowiek może zmienić. Natomiast dzisiaj składają świadectwo, że byli na drodze dalej śmierci, nadal nie mieli w sobie Bożego życia, nadal byli ludźmi religijnymi, stali się ludźmi głęboko religijnymi i nawet aktywnymi, tak jak tutaj z nami się Roman dzielił wczoraj, pionierem gdzieś tam chodził, głosił innym to, co tam wierzył, że jest prawdziwe, Natomiast nadal był martwy duchowo, z Biblią w ręku, z, z, z, z jakimś poselstwem biblijnym na ustach, a jednak nieodrodzony duchowo. Więc to, to, to, jest, to jest fundamentalna sprawa, to, to, jest, to jest klucz, pierwszy, najważniejszy krok naszego życia, żeby dalej móc wzrastać w Chrystusie, żeby dalej móc owocować w Chrystusie, żeby dalej móc prowadzić właśnie nowe życie. Jeśli tego nowego życia w nas nie ma, jeszcze ono nie zostało zrodzone, tylko mamy coś innego, choćby bardzo bliskiego, to, to się tym nie zadowolmy. Szukajmy tego, co jest rzeczywistością, którą daje nam Bóg przez poznanie Go właśnie nie w sposób tylko intelektualny, ale przez poznanie Go w tym doświadczeniu zrodzenia z Boga, w tym doświadczeniu napełnienia Jego Duchem, w tym doświadczeniu rzeczywistości przemiany, jaką Chrystus wnosi w nasze życie. To jest niezwykle ważne, bracia.